16 września wyruszono przy dobrej pogodzie, ale wkrótce zerwała się burza, w związku z czym rodzina monarsza wysiadła na helu i tam spędziła 8 dni, mieszkając w skromnych chałupkach. Dalsza podróż odbywała się początkowo bez przeszkód, jednak u wybrzeży szwedzkich, na wysokości kalmaru, nadciągnął gwałtowny sztorm, który rozproszył całą flotę. Skrzynie na okręcie spadały, także w gmachu, kajucie, królowej, — Jego mości, zegarki, lichtarze, konewki i cokolwiek było na stołach spadło — pisał nocny świadek. Zginęło wówczas 140 hajduków, 18 żołnierzy piechoty i 22 Szwedów. Stracono też większość koni. Anna musiała chyba szczególnie źle znosić silne kołysanie, bo znajdowała się w początku nowej ciąży. W czasie podróży modliła się bardzo żaliwie i powszechnie sądzono, że tylko jej modłom flota zawdzięczała ocalenie. 26 września para królewska wylądowała w Elsnaben. Czekano tam, aby nadciągnęły inne rozproszone okręty. Po paru dniach popłynięto dalej. Przed Sztokholmem przybył kanclerz Nils Gillenstierna. Tu w związku z nowym sztormem trzeba było się zatrzymać i dopiero 10 października 1593 roku wieczorem wjechano do stolicy. Królowi towarzyszyło tylko 17 statków. Inne dotarły później, ale niektóre rozbiły się. Karol Sudermański uroczyście powitał bratanka na pokładzie i wręczył mu klucze do zamku. Na wybrzeżu oczekiwała nowego monarchę królowa wdowa Gunilla Bilke. Była ona młodsza od pasierba, gdyż wyszła za starego Jana III, mając 16 lat. Matce towarzyszył trzyletni królewicz Jan, książę Ostrogotów. Ze względu na żałobę spotkanie było ciche i skromne. Wieczorem Zygmunt znalazł się w rodzinnym zamku, który opuścił przed sześciu laty. Wciąż jeszcze stała tam trumna ze zwłokami ojca, gdyż Szwedzi czekali, aby na pogrzeb starego monarchy przyjechał jego syn. Od pierwszych dni pobytu młodego wazy w Szwecji zaczęły się zatargi ze społeczeństwem. Sytuacja katolickiego władcy luterańskich poddanych była rzeczywiście bardzo trudna. Zygmunt początkowo liczył, że uda mu się wykorzystać nieporozumienia w obozie przeciwników. Możno władcy, członkowie rady, pragnęli bowiem ograniczyć władzę królewską, czemu przeciwny był książę Karol, który spodziewał się, że obejmie rządy i w związku z tym chciał utrzymać uprawnienia poprzednich monarchów. Dlatego też młody Waza, bez większego powodzenia, próbował początkowo popierać radę przeciw stryjowi, a później stryja przeciw radzie. Jednak obie strony domagały się zatwierdzenia przez króla antykatolickich uchwał synodów Upsali podjętych po śmierci Jana III. A rozlegały się także głosy, aby warunkiem koronacji stała się obietnica, że najstarszy syn Zygmunta będzie wychowany w Szwecji w religii ewangelickiej. Do poważnych zatargów dochodziło też z ludem, który wrogo odnosił się do polsko-szwedzkiego otoczenia monarchy. Na tym tle już w pierwszym miesiącu nastąpiły rozruchy. Po śmierci jakiegoś dworzenina Polacy chcieli odprawić nabożeństwo w dawnym kościele obecnie świątyni protestanckiej, czemu się jednak miejscowy proboszcz gwałtownie sprzeciwił. Wówczas katolicy wyłamali drzwi i w tych warunkach rozpoczęły się egzekwie. W odpowiedzi pastor wezwał na pomoc tłum z ulicy, a Polacy z kolei sprowadzili z zamku oddział wojskowy, w związku z czym doszło do prawdziwej bójki. W czasie całego pobytu pary królewskiej w Sztokholmie kaznodzieje ewangeliccy grzmieli przeciwko papieżowi, a jezuici w kaplicy dworskiej gwałtownie oskarżali Lutra. Szwedzi zarzucali Nuncjuszowi Malaspinie, że kazał z okien swego domu ciskać kamieniami wśpiewających na ulicy ministrantów. W takiej atmosferze Anna naturalnie źle się czuła. W dodatku wkrótce po przyjeździe, w październiku, ciężko zachorowała. Marzyła o powrocie do Polski i o odbyciu tam połogu w spokojnych warunkach. Niemniej włączyła się osobiście w nawracanie heretyków i odnosiła w tej akcji sukcesy. Karmiła też ubogich, pod warunkiem, że będą odmawiali katolickie modlitwy. Na zewnątrz zamku pastorzy domagali się banicji dla podobnych podopiecznych monarchini. 1 stycznia 1594 roku zwłoki Jana III zostały przewiezione ze Sztokholmu do Upsali. Tam też udała się para królewska. Szwedzi nie pozwolili jednak, aby im towarzyszył i wziął jakikolwiek udział w uroczystościach Nuncjusz Malaspina. Pogrzeb odbył się 25 stycznia. Prowadził go Abraham Angermanonus, krańcowy protestant, przeciwnik ugodowych posunięć zmarłego wobec Rzymu. W miarę jak zbliżał się dzień koronacji, w chwili przyjazdu Zygmunta wyznaczonej na 6 stycznia, walka młodego wazy z poddanymi zaostrzała się. Karol przybył do Upsali z wojskiem, natomiast jego bratanek odcięty był od floty i części Polaków. Głównym przedmiotem sporu stało się zatwierdzenie antykatolickich uchwał Soboru Psalskiego i nominacji Abrahama. Dodatkowym, kto dokona koronacji, gdyż Zygmunt chciał powierzyć tę funkcję bardziej ugodowemu biskupowi ze Stregnesi. W rezultacie dochodziło do dramatycznych sporów, w ramach których stryj wdarł się kiedyś ze swymi oddziałami na zamek. Monarcha skrył się wówczas w komnacie żony, ale widząc jej przerażenie, była w zaawansowanej ciąży, wycofał się i odbył ze swoim przeciwnikiem dość spokojną rozmowę. Za zgodą jezuitów, nieobecny nunc już był podobno temu przeciwny, król postanowił przyjąć stawiane mu warunki, składając w tajemnicy oświadczenie, że akt ten, jako wymuszony, jest nieważny. W związku z tym 16 lutego zatwierdził antykatolickie postanowienia zeszłorocznego Soboru, a 18 nominację Antgermanusa. Teraz nie było już przeszkód do koronacji obojga małżonków Odbyła się ona w katedrze w Upsali, a dokonał jej arcybiskup Abraham Pomimo niewesołych podtekstów uroczystość przebiegła bardzo okazale Towarzyszący parze królewskiej Zbylitowski opisał całą galę wierszem Przykrym zgrzytem była jedynie nieuprzejma interwencja Karola W czasie przysięgi koronacyjnej Zygmunt, chyba ze zdenerwowania opuścił rękę Starszy Waza wystąpił wówczas i głośno zażądał, aby bratanek ponownie ją uniósł. Anna w chwili, gdy heretycy wkładali jej na skronie korony Szwedów, gotów i wandali, była w drugiej połowie ciąży. Podawnemu oburzała Szwedów praktykowaniem katolicyzmu, a specjalnie gorszyli się, gdy w Wielki Czwartek para królewska myła nogi ubogim. Kulowa często źle się czuła, a samopoczucie jej przed porodem uległo dalszemu pogorszeniu. Stale bała się, że protestanci zatrzymają jej oczekiwane dziecko i wychowają je w luterańskiej wierze. Pisała w tej sprawie trwożne listy do arcyksiężnej Marii, a ta podzielała obawy córki. Już w parę dni po koronacji monarchini donosiła matce, że pomimo pozornego pogodzenia nadal nie ufa stryjowi męża. 19 kwietnia 1594 roku urodziła na zamku sztokholmskim dziewczynkę jedynego przedstawiciela polskiej gałęzi dynastii Wazów, który przyszedł na świat w Szwecji. Kulewna była bardzo wątła. Także królowa nadal źle się czuła i 13 maja sporządziła nawet testament. W dwa dni później odbył się chrzest córeczki nazwanej Katarzyną na cześć babki po mieczu. Następnego dnia niemowlę zmarło, nie przeżywszy nawet całego miesiąca. Rodzice postanowili na razie nie chować kulewny, a zabrać jej trumnę ze sobą do Polski, aby mogła spocząć na Wawelu. W tym okresie sytuacja Zygmunta uległa pewnej poprawie. Wiosną wojewodzic Jan Weichert przywiózł mu z Polski kilkuset dalszych żołnierzy. Pod koniec czerwca przypłynął z Finlandii admirał Fleming na czele nowej floty. W rezultacie król poczuł się na tyle mocno, że za aprobatą nuncjusza odwołał jako wymuszono swą wcześniejszą zgodę na uznanie uchwał Soboru Upsalskiego i ogłosił częściową tolerancję katolicyzmu. Szykując się do powrotu, Sejm Polski zezwolił tylko na roczną nieobecność monarchy w kraju, a Zygmunt zamierzał dotrzymać przyjętych zobowiązań. Za radą swego dawnego nauczyciela Arnolda Grothusena powierzył regencję Karolowi, ale chcąc ograniczyć wpływy stryja, dopuścił do współrządów panów rady. Poza tym dokonał kilku ważnych nominacji wśród swoich zwolenników, powierzając zamek sztokholmski Erykowi Brae, Finlandię Klasowi Flemingowi, a ostro Westgocję i Estonię, jego szwagrom. 14 sierpnia para królewska odpłynęła do Polski. Anna, pomimo że wiozła ze sobą trumnę zmarłej córeczki, była bardzo szczęśliwa z powrotu. Również arcyksiężna Maria okazywała w Gracu burzliwą radość z tego wydarzenia. Kiedy flota królewska znalazła się w okolicy Helu, znów nadciągnął sztorm. W związku z tym okręty zostały w pobliżu półwyspu zakotwiczone i przeczekały tam złą pogodę. 18 sierpnia Salwą Armatnią witano parę monarszą przybyłą do Wisło Ujścia, gdzie nastąpiło pożegnanie z wiernym Flemingiem, który wracał do Finlandii. W dwa dni później Zygmunt i Anna uroczyście wjechali do Gdańska. 31 sierpnia małżonkowie odwiedzili klasztor w Oliwie. Królowa uzyskała wówczas od Nuncjusza specjalne prawo wstępu za klauzurę, a opat Dawid Konarski podejmował dostojnych gości obiadem. 2 września wyruszono do Krakowa. Po drodze w Warszawie monarchini odzyskała swą pierworodną córkę, która miała obecnie 15 miesięcy. 2 października 1594 roku para królewska uroczyście wjechała do stolicy. Miasto zgotowało powracającym gorące powitanie. W bramie floriańskiej wisiał herb wazów podtrzymywany przez podobizny murzynów. W rynku wzniesiono łuk triumfalny złożony z czterech piramid, a następna brama powitalna znajdowała się pod Wawelem. Wkrótce nastąpiły jednak smutne uroczystości, bo odbył się pogrzeb królewny Katarzyny. Pochód żałobny prowadzony przez sufragana krakowskiego Pawła Dąbowskiego i biskupa przemyskiego Wawrzyńca Goślickiego ciągnął z kolegiaty św. Floriana do katedry, gdzie msze celebrował kardynał Jerzy Radziwiłł. Podróż szwedzka drogo kosztowała Zygmunta i po powrocie miał poważne kłopoty finansowe. Wówczas Anna ofiarowała mu swe srebra z wyprawy, aby miał czym opłacić dworzan. Działalność polityczna królowej w Polsce jest mało znana. Bardzo rzadko przejawiała się ona na zewnątrz. Niemniej Austriaczka miała duży wpływ na Zygmunta, który musiał się jej radzić przynajmniej w niektórych sprawach, a poza tym przyczyniała się do utrzymania atmosfery żarliwości religijnej, niewątpliwie inspirującej wiele posunięć małżonka. Monarchini świadomie umacniała na dworze pozycję jezuitów, posiadających jednak duże wpływy już przed jej przybyciem do Polski. Tak na przykład w 1591 roku władze zgromadzenia pozwoliły Patres Aulici, ojcom nadwornym, wbrew regule nakazującej mieszkanie w kolegiach, nocować także na Wawelu, aby mieli ściślejszy kontakt z Zygmuntem. Za czasów Anny jezuici stali się członkami grona rodzinnego króla, a Skarga na przykład jadał z parą monarszą obiady. Spowiednikiem Wazy był w tym okresie ojciec Gołyński, a jego żony kolejno dwaj Niemcy, ojcowie Ernhofer i Quadrantinus, ten ostatni nawrócony luteranin pochodzący z Poznania. Najwybitniejszą osobistością spośród księży był niewątpliwie Piotr Skarga, który lubił i szanował królową, a nawet określał ją mianem świętej, choć nie należał do jej najbliższego otoczenia. Jako wielki patriota dbał, aby Austriaczka polonizowała się. Dlatego dedykując jej trzecie wydanie Żywotów Świętych, życzył szybkiego nauczenia się mowy poddanych, a kiedy indziej pouczał — słuchaj, córko, a obacz, zapomnieć ci ludu Twego i domu Twego rozkazuje Pan Bóg. Po śmierci Anny Skarga wyznał, że wpływał na monarchinie, aby albo usuwała różnowierców z dworu, albo skłaniała ich do powrotu na łono kościoła katolickiego. Miał też w tym zakresie duże osiągnięcia — bo rzeczywiście liczba luterańskich dworzan w wyniku działalności królowej znacznie się zmniejszyła. Słabiej znana jest aktywność monarchini w zagadnieniach międzynarodowych. Wiadomo jednak, że zarówno Habsburgowie, jak i stolica apostolska apelowali, aby popierała politykę antyturecką. Papież pisał na przykład do Anny podobnie zresztą jak i do kardynała Jerzego Radziwiła krytykując wyprawę mołdawską zamojskiego, która nie służy sprawie chrześcijaństwa a arcyksiężna Maria w 1594 roku błagała córkę powołując się na jej austriackie pochodzenie o wciągnięcie Polski do wojny z Turcją. Od czasów Zygmunta Augusta Warszawa kosztem Krakowa coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu, stając się drugim ośrodkiem życia politycznego korony. Niemniej Wawel wciąż pozostawał główną rezydencją królewską. Zmiany w tym zakresie nastąpiły zupełnie nieoczekiwanie, Zimą 1595 roku, kiedy wybuchł tam wielki pożar. Dym spostrzeżono najpierw obok sypialni królewskiej. Początkowo sądzono, że palą się sadze i bagatelizowano całe wydarzenie. Urszula Mayerin była wówczas chora i królowa siedziała przy jej łóżku, wspólnie oglądając świeżo otrzymaną książkę ozdobioną pięknymi miedziorytami. W pokoju znajdowali się poza tym ojciec Ernhofer i Jerzy Schiedel. Nagle wszedł król, i nie chcąc niepokoić żony, ponownie będącej w ciąży, po cichu poinformował mężczyzn o pożarze. Królowa jednak usłyszała szepty. Wkrótce okazało się, że ogień rozszerza się bardzo szybko. Przerażona Anna zaczęła się modlić do świętego Stanisława, a Zygmunt zajął się organizowaniem gaszenia. Nie było to łatwe, gdyż woda przygotowana na wypadek pożaru o tej porze roku zamarzła. Z pomocą pośpieszyli zakonnicy z pobliskich klasztorów, a poza tym zaczął się zbierać tłum ciekawskich. Dobytek króla zdążono wynieść, ale w związku z szybkim szerzeniem się płomieni, rzeczy królowej i jej fraucymeru wyrzucono przez okno. Korzystając z tego, obserwujący biedacy kradli wartościowe przedmioty. Złapano na przykład jakiegoś hajduka, gdy chował najkosztowniejszą szubę sobolową monarchini. — Straciłam wszystkie swoje diademy — pisała później Anna do matki. Poza tym przy wyrzucaniu rozbiło się dużo pereł. Austriaczka specjalnie boleśnie odczuła stratę skrzyni z portretami rodziców i rodzeństwa. Wolała, żeby spłonęła, niż żeby dostała się w cudze ręce. Słusznie podejrzewała, że skradziono ją, nie zdając sobie sprawy z zawartości, a później obawiano się zwrócić. Zginęły również wszystkie konfitury z pigw, porzeczek i wiśni. Tę ostatnią stratę kulowa przyjęła z humorem, natomiast oszczędna Urszula przeżyła ją bardzo boleśnie i dokładnie opisała arcyksiężnej Marii. W samej Ochmistrzyni, jak i innym pannom z Fraucymeru, rozkradziono bardziej wartościowe stroje. Po pożarze monarchini z córką przeniosła się do pałacu kardynała Radziwiła, który się z niego na ten czas wyprowadził. Dwuletnia królewna Anna Maria początkowo nie przestraszyła się ognia, ale później, kiedy wieziono ją do siedziby biskupa, strasznie głośno krzyczała i matka nie mogła jej w żaden sposób uspokoić. Po paru dniach dwór przeniósł się do Łobzowa. Od tego czasu Wawel przestał być główną rezydencją królewską, choć podjęto jego odbudowę. W Łobzowie Anna początkowo chorowała. 27 maja 1595 roku pisała do matki, że przeziębiła się w czasie pożaru, bo choć otuliła się futrem, to jednak zimno wdarło się przez usta. Niemniej 9 czerwca o godzinie 15 urodziła zdrowe trzecie dziecko, które wreszcie było płci męskiej. Chłopiec ten przeszedł później do historii pod imieniem Władysława IV. Z powodu tego wydarzenia panowała powszechna radość, tym większa, że w ciągu ostatnich 125 lat urodziło się w Polsce tylko dwóch królewiczów — kardynał Fryderyk Jagiellończyk i Zygmunt August. W krakowskiej farzy odśpiewano dziękczynne tedeum, a poza tym z działu hakownic strzelano, a na rynku palono wielkie ognie. Prochowi dostali wtedy 30 groszy, a dzwonnik 33. Wysłano listy zawiadamiające o radosnym wydarzeniu ważniejsze dwory europejskie i wybranych senatorów. Chrzciny zaplanowano na 9 lipca, aby goście zdążyli dojechać. Matką chrzestną i tego dziecka została Anna Jagielonka, a ojcem brat królowej arcyksiąże Ferdynand Styryjski. Królewiczowi postanowiono nadać imiona Władysław Zygmunt z których pierwsze nawiązywało do Jagieły, przypominając, że przodkowie niemowlęcia od przeszło 200 lat panują w Polsce. Chrztu udzielał kardynał Jerzy Radziwiłł. Jagielonka naturalnie przybyła z Warszawy, natomiast ojca wczesnego reprezentował jego poseł. Uroczystość odbyła się w katedrze wawelskiej przed ołtarzem świętego Stanisława, który ogrodzono specjalną balustradą, aby uchronić dostojnych gości przed naporem obserwatorów. Później dziecko położono na ołtarzu, a kapela królewska odegrała Tedeum. Następnie tłumnie odwieziono Małego do Łobzowa, gdzie przekazano go matce, aktualnie niedomagającej. Po powrocie na Wawel Zygmunt podejmował obiadem senatorów, którzy dobrej myśli z królem jego mością byli. Rajcy krakowscy odwiedzili Łobzów, składając w darze nowonarodzonemu Kulewiczowi srebrny kubek w kształcie konika, a jego ojcu puchar pozłacany przedniej staroświeckiej roboty. Jedynie matki w tych prezentach nie uwzględniono. Królowa wkrótce po chrzcie poczuła się lepiej i wystosowała listy do papieża Klemensa VIII, zapewniając, że wychowa syna na dobrego katolika. Ponieważ Władysław był następcą tronu protestanckiej Szwecji, to deklaracja taka miała określoną wagę polityczną. Chrzest najmłodszego wazy stał się powodem wiersza na krzciny najjaśniejszemu Władysławowi III, królewiczowi polskiemu i szwedzkiemu. Nie wiadomo, dlaczego autor Andrzej Zbelitowski pomylił się w numeracji Władysławów, być może liczył tylko jelonów. Poeta ofiarowywał pierworodnemu monarchy wiersz, bo nie mógł, nie posiadając, złożyć mu złota, ni pereł, ni kamieni drogich. Wkrótce po chrzcie jedynaka matkę spotkało ogromnie radosne przeżycie. Było ono jednak poprzedzone przykrościami, które rozpoczęły się jeszcze w czasie ciąży. Książę siedmiogrodzki Zygmunt Batory, niezbyt udany bratanek wielkiego polskiego monarchy, zawierając pokój po dłuższej wojnie z cesarzem, poprosił 31 stycznia 1595 roku o rękę Marii Krystyny, kolejnej panny na wydaniu w Gracu. Wbrew oporom arcyksiężnej Marii, popieranej także przez Annę, Rudolf II w charakterze głowy domu Habsburgu wyraził zgodę na to małżeństwo odczuwane przez najbliższą rodzinę jako mezalians. 3 marca matka musiała udzielić swej akceptacji osłodzonej faktem, że umowa przedślubna zawierała wygodną dla jej córki klauzulę finansową. 25 czerwca Maria wyjechała z Gracu, odwożąc arcyksiężniczkę oblubieńcowi. Ślub młodej pary odbył się 6 sierpnia w Alba Julia. Właśnie w Siedmiogrodzie babka otrzymała wiadomość o narodzeniu królewicza Władysława. Ruchliwa arcyksiężna postanowiła więc w drodze powrotnej zajechać do Krakowa, odwiedzić córkę i zięcia, oraz poznać wnuków. Wobec braku danych można tylko się domyślać, jak bardzo cieszyła się Anna perspektywą zobaczenia matki. Wiadomo natomiast, że ogromnie uradowany był zięć znajdujący się pod urokiem silnej indywidualności teściowej, co mu nawet w Polsce nieco później bardzo miano za złe ze względu na niepopularne implikacje polityczne tego przywiązania. Zachowały się informacje, że Zygmunt wyjechał na spotkanie dostojnego gościa, Król drogę zajeżdżał i prowadził ją do Krakowa, a później odprowadzał arcyksiężnę aż do granicy śląskiej. Przez wszystkie lata pobytu w Polsce monarchini utrzymywała żywe kontakty ze swoją rodziną. Musiała boleśnie przeżyć zgonnej ukochańszej siostry Katarzyny Renaty, który nastąpił 29 czerwca 1595 roku. W grudniu 1596 brat jej Ferdynand został ogłoszony pełnoletnim i przejął rządy w ojcowskiej dzielnicy, słuchając się zresztą we wszystkich ważnych sprawach matki. Zmagało to znaczenie arcyksiążąt styryjskich. Wyrazem żywszych kontaktów Krakowa z Gracem są znane portrety dzieci Anny. W roku 1596 trzyletnia Anna Maria i roczny Władysław zostali namalowani w strojach hiszpańskich z dużymi białymi kryzami. Podobizny te były dziełem artysty Marcina Kobera, który je później osobiście odwoził arcyksiężnej Marii, żywo interesujące się wnukami. Dobre stosunki z Gracem, Wiedniem i Madrytem popierał także Zygmunt III. Monarcha próbował powiązania rodzinne żony wykorzystać dla celów politycznych. Wiadomo na przykład, że w roku 1596, w czasie jakiegoś zatargu z Anglią, poseł polski Paweł Działyński straszył Elżbietę I pokrewieństwem dworu polskiego z Habsburgami. Zupełnie inaczej układały się stosunki ze szwedzką gałęzią dynastii Wazów. Bezpośrednio po powrocie do Polski pary królewskiej, Karol, wbrew zarządzeniom bratanka, zagarnął pełnię władzy. Początkowo pisał jeszcze do Zygmunta listy donoszące o wierności. Trwało to jednak niedługo. 19 grudnia 1594 roku starszemu wazie urodził się syn Gustaw Adolf, późniejszy wielki wódz nazwany Lwem Północy. Stosunki rodzinne były wówczas już tak napięte, że przedstawiciel przebywającego w Polsce monarchy, nie wziął udziału w chrzcie jego małego brata stryjecznego. W następnym roku na sejmie w Süderköping Regent przeforsował uchwały przeciwko pozostałościom katolicyzmu w Szwecji. Właśnie wówczas zostały wypędzone brygitki, które dotąd jakimś cudem przetrwały. Wkrótce Karol zaczął usuwać zwolenników bratanka z ważniejszych stanowisk i zmuszał ich do opuszczenia kraju. Między innymi został wtedy wydalony wierny Zygmuntowi katolik Erik Brahe. Wiosna 1596 roku została Anne w kolejnej ciąży. W czasie jej trwania królowa ustanowiła stypendium dla sześciu studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. We wrześniu, data dzienna nie jest znana, urodziła czwarte dziecko, córeczkę, nazwaną, jak jej przedwcześnie zmarła siostra, Katarzyną. 26 października odbył się chrzest królewny. Na wydanym z tej okazji bankiecie do stołu królewskiego z Baldachimem zaproszono legata papieskiego, przy drugim posadzono senatorów, a przy trzecim ich żony. Również i ta dziewczynka żyła jednak niedługo i 2 czerwca 1597 roku zmarła w Warszawie, dokąd zabrali ją ze sobą rodzice. Katarzynę pochowano naturalnie na Wawelu, ale pogrzeb był zupełnie cichy. W roku 1597 Anna ponownie znalazła się w błogosławionym stanie. Czuła się wówczas źle i miała przeczucie zbliżającej się śmierci. Któregoś dnia oświadczyła mężowi... — Nie będziemy długo razem, bo mój pobyt na ziemi będzie krótki. Niedługo się rozstaniemy i śmierć przetnie naszą miłość. Para królewska przebywała wtedy w Warszawie i Zygmunt właśnie wówczas zaczął rozmyślać, czy nie rozbudować miejscowego zamku i nie uczynić go swą główną rezydencją. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął jednak chyba dopiero w roku następnym. Być może omawiał ten problem z żoną. Pod koniec roku 1597 na Mazowszu szalała jakaś epidemia, prawdopodobnie ciężka grypa. Chorował król, królowa i większość dworu. Anna szybko podniosła się z łóżka, ale po wyzdrowieniu była słaba. W styczniu odzyskała swą zwykłą pogodę, nabrała więcej sił i towarzyszyła nawet raz mężowi w polowaniu. W początkach lutego cały dzień spędziła w kościele, modląc się za pomyślność obrad Sejmu. W nocy czuła się bardzo źle, choć następnego dnia wstała, jak zwykle, informując jednak swego spowiednika Quadrantinusa o poważnych niedomaganiach. Wówczas on ją spytał, czy zgodnie z wolą Bożą chętnie umrze, na co królowa bez namysłu odparła, radośnie, radośnie umrę, ty wiesz, panie, że poza tobą niczego nie pragnę, niech się spełni wola twoja. Powiedziała też, że więcej wierzy w modły za swe zdrowie niż w medycynę. 15 lutego wysłuchała jak zwykle dwóch nabożeństw, ale później całą noc nie spała. Kiedy nastał ranek, pytała lekarzy, jak długo może jeszcze żyć. Potem posłała po Malaspina, aby ją namaścił. Król płakał, ale Anna go pocieszała, że nie rozstają się na długo, bo w niebie znów się spotkają. Nazywała Zygmunta swoim skarbem, później mówiła o dzieciach. Ostatnią prośbą umierającej było, aby mąż zajął się jej niemiecką służbą, gdyż... Oni są przecież biedacy i w obcym kraju. Szczególnie polecała mu Urszulę, która wiernym sercem służyła mi szczerze. Klowa zmarła w Warszawie 10 lutego 1598 roku o godzinie 12 w południe. Miała wówczas 25 lat. W chwili śmierci trzymał ją na rękach jej spowiednik jezuita ojciec Quadrantinus. Ponieważ zgon nastąpił przed spodziewanym rozwiązaniem, lekarze postanowili dokonać cesarskiego cięcia. Płód początkowo nie dawał znaku życia, później jednak zaczął oddychać. Został wówczas ochrzczony, otrzymując imię Krzysztof. Mały królewicz żył tylko kilka minut. Bezpośrednio po śmierci królowej odprawiono modły za jej duszę w wielu świątyniach. W Krakowie odbyły się one w kościele mariackim, gdzie stale w prezbiterium obito czarnym aksamitem. Rozpacz Zygmunta była straszna. Wyzławszy gońca z tragiczną wieścią do teściowej, sam nie miał sił do niej napisać. Arcyksiężna Maria również szczerze przeżyła śmierć córki, ale nie przesłoniła jej ona innych spraw. Przede wszystkim dopytywała się o wnuków, nad którymi opiekę objęła Urszula. Dzieci były zbyt małe, by zrozumieć nieszczęście, które je dotknęło, i one jedne na całym dworze pozostały radosne. Babka prosiła zięcia, aby nie wychowywał ich wyłącznie po polsku, lecz przynajmniej częściowo po niemiecku zachowując poczucie, że w ich żyłach płynie krew habsburska. Zygmunt wciąż nie mogąc odpowiadać, polecił Urszuli dokładnie zrelacjonować teściowej ostatnie chwile Anny. Ochmistrzyni dodała od siebie prośbę, aby Maria często pisywała do dozięcia, gdyż inaczej nie opuści go melancholia. W połowie września arcyksiężna wyruszyła do Krakowa na pogrzeb córki. Były to jej trzecie odwiedziny w Polsce. Spieszyła się tak bardzo, że nawet posiłki jadła w polu alla soldateska po żołniersku, jak napisał jej sekretarz. 15 października spotkał ją pod Bielskiem Zygmunt i wspólnie pojechali do Łobzowa, skąd następnego dnia wyruszył kondukt żałobny. Razem z matką chowano królewicza Krzysztofa. Pogrzeb odbył się z jednodniowym ceremoniałem. Zwłoki zmarłych złożono w kaplicy Zygmuntowskiej. Kazanie wygłosił Piotr w Skarga, podnosząc zalety moralne Anny i jej zasługi dla katolicyzmu polskiego. Ponieważ w Krakowie szalała wówczas zaraza, to uroczystości pogrzebowe były bardzo skromne. Trumne monarchini, także dość prostą, udekorowano herbami i ornamentem roślinnym. Arcyksiężna Maria przebywała w Krakowie do 8 listopada. Jej stosunki z zięciem nadal odznaczały się dużą serdecznością. W trzy dni po rozstaniu dopędził ją paść Zygmuntach, który galopował całą noc i przywiózł ulubione przez Marię paszteciki. Do syna pisała z drogi, masz w królu wiernego brata. Rozpacz monarchy trwała długo. W początkach następnego roku przesłał teściowej wyznanie, dopiero teraz poznaliśmy, jak wielką może być siła bólu po zmarłej małżonce. Dopiero teraz poznaliśmy to uczucie w całej jego srogości. Lecz musimy powstrzymać dławiące nas łzy gdyż ten, który dał życie, może je również wedle swej woli i zabrać. Z poddanych najdłużej opłakiwali zmarłą monarchinie ojcowie jezuici, którzy w rok po śmierci Anny ustanowili aniversarz za jej duszę przypadający 10 lutego.